to jest taka ciekawa pieśna którą żeśmy teraz śpiewali że duch ma wprowadzać nas pod słowo Boże jak on to ma robić ten duch żeby nas wprowadzał pod słowo Boże na początku, gdy uwierzyłem w Pana Jezusa, czytając Ewangelię Jana, trzeci rozdział, Ewangelia trzeci rozdział, jest to prosta rozmowa Pana Jezusa z Nikodem, która wprowadza człowieka kanony wiary, można powiedzieć, bo człowiek tego nie rozumie, a chciałby sam z siebie tu czynić. Przeczytamy ten trzeci rozdział do 21 wiersza. Od pierwszego. A był człowiek z faryzeuszów imieniem Nikodem, dostojnik żydowski. Ten przyszedł do Jezusa w nocy i rzekł mu, „Mistrzu”. Wiemy, że przyszedłeś od Boga jako nauczyciel. Nikt bowiem takich cudów czynić by nie mógł, jakie ty czynisz, jeśli by Bóg z nim nie był. Odpowiadając Jezus, rzekł mu, Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może użyć Królestwa Bożego. Rzekł mu Nikodem, jakże się może człowiek narodzić, gdy jest stary? Czyż może powtórnie wejść do łona matki swojej urodzić się, Odpowiadając, Odpowiedział Jezus, zaprawdę, zaprawdę powiadam Ci, jeśli się kto nie narodzi z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. Co się narodziło z ciała, ciałem jest. Co się narodziło z ducha, duchem jest. Nie dziw się, że Ci powiedziałem, musicie się na nowo narodzić. Wiatr wieje dokąd chcesz i szumie go słyszysz, ale nie wiesz skąd przychodzi i dokąd idzie. Tak jest z każdym, kto się narodzi z ducha. Odpowiedział Nikodem i rzekł do niego, jakże to się stać może. Odpowiedział Jezus i rzekł mu, jesteś nauczycielem w Izraelu, a tego nie wiesz? Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, co wiemy, to mówimy i co widzieliśmy, o tym świadczymy, ale świadectwa naszego nie przyjmujecie. Jeśli nie, jeśli nie wierzycie, gdy wam mówiłem o ziemskich sprawach, jakże uwierzycie, gdy wam będę mówił o niebieskich? a nikt nie wstąpił do nieba, tylko ten, który wstąpił z nieba, Syn Człowieczy. Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak musi być wywyższony Syn Człowieczy, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, miał żywot wieczny. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Bo nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził świat, lecz aby świat był przez Niego zbawiony.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 Dąży do światłości, aby wyszło na jaw, że uczynki jego są dokonane w Bogu. Nikodem miał problem. Problem w rodzaju tego, że pragnął naśladować wiarą Boga. Miał bojaźń Bożą. Miał bojaźń Bożą w sercu, ale bał się tych, którzy są w koło. Bał się ludzi. Przychodzi w nocy do Pana Jezusa. Bo już wyszło to, że powzięli uczeni w piśmie paryzeusze, że lepiej, żeby jeden człowiek zginął, niż cały naród ma cierpieć. A krzyżując Pana Jezusa przez to cierpi cały naród. Do tej pory Izraelici cierpią i Żydzi. Są prześladowani i wyśmiewani. Różne przysłowia na nich układają. Ale Słowo Boże musi się wypełnić, że do swojej własności przyszedł, Ewangelia Jana, pierwszy rozdział mówi, swoi go nie przyjęli. Ale tym, którzy go przyjęli, dał prawo, stać się dziećmi bożymi. W pierwszym rozdziale Ewangelii Jana jest tak napisane. Każdy, kto staje się dzieckiem Bożym, przyjmuje Pana Jezusa jako drogę, prawdę i życie wieczne. Jak człowiek ma wyczuć to, czy chodzi duchowo z Bogiem, czy nie? Odpowiedział Jezus, rzekł mu, zaprawdę, trzeci wiersz mówi, powiadam Ci, jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może użyć Królestwa Bożego. Jeśli człowiek się naradza na nowo, dostaje Ducha Świętego. W Ewangelii Jana, w dwudziestym rozdziale mamy napisane tak, taką rzecz. Odpuszczmy to. dwudziesty rozdział. 19 wiersz mówi tak. A gdy nastał wieczór owego pierwszego dnia po sabacie, drzwi były zamknięte tam, gdzie uczniowie z bojaźni przed Żydami byli zebrani. Przyszedł Jezus, został e Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich, pokój wam. A to powiedziawszy ukazał im ręce i bok, urodowali się wtedy uczniowie, ujrzawszy Pan. Pokój wam. Dał im pokój taki e do tego, aby bo chciał ich wysłać do pracy. Duch wstępował na proroków i przebywał na nich, ale nie cały czas na nich przebywał. A my mamy dzisiaj taki przywilej, że Duch przebywa na nas cały czas. Jesteśmy zrodzeni z Ducha i duchowo możemy żyć według woli Bożej postępować. I możemy rozróżnić, czy postępujemy dobrze, czy nie pytając się Pana i polegając całkowicie na nim, nie na swoim ciele? Nikodem książę żydowski uczył zakonu, ustaw, starego e, przymierza, ale czuł, że czegoś mu brakuje. Czego mu brakowało? Brakowało mu nowego zrodzenia, brakowało mu tej mocy od Boga. A co to jest moc od Boga? Mamy napisane w liście do Koryntian, że to, co jest słabością, to jest mocą. Kiedy jesteś słaby, wtedy jesteś mocny. Bo jeśli jesteś mocny w ciele, to słaby w duchu. Odwrotność tego. I dlatego Słowo Boże nam tu tłumaczy, że że musi się narodzić na nowo ten Nikodem. Rzekł mu Nikodem, jakże się może człowiek narodzić, gdy jest stary? Czy może powtórnie wejść do łona matki swojej, urodzić się? Wiemy, że to jest niemożliwe. Dziecko małe może urodzić się z łona matki, a później już nie może wejść do tego łona, bo rośnie. Tylko mały, mały zarodek, który rozwija się w łonie matki, może się urodzić. I my wiemy, że gdy on jest rozwinięty za mocno, nieraz stosują lekarze cesarskie cięcie, żeby wyszło te niemowlę z łona matki. Dlatego Słowo Boże też nam tłumaczy, że musisz się narodzić. I on wiedział ten nikodem, że stary nie może się narodzić tak i wejść do łona matki. Pan Jezus mu wytłumaczył. Odpowiedział Jezus, zaprawdę, zaprawdę powiadam Ci, jeśli si, się kto nie narodzi z wody z ducha nie może wejść do królestwa Bożego. Czyli z wody. Słowo Boże jest wodą. Czwarty rozdział Ewangelii Jana wyraźnie mówi nam tak. Piętnasty wiersz. Rzeczy do niego niewiasta. Panie daj mi tej wody, abym mnie przygnęła i tu nie przychodziła, by czerpać wodę. Mówi jej, idź, zawołaj męża swego i wróć tutaj odpowiedziała niewiasta, mówiąc nie mam nie mam męża, Jezus rzekł do niej dobrze powiedziałaś nie masz męża szczera rozmowa z Bogiem która, e, którą prowadzimy zwykła rozmowa to jest taka modlitwa płynąca z serca, która, której się możemy pytać, Pan Jezus zna nas całkowicie czy my Go znamy to z nami jest Odwrotnie, nie za bardzo chcemy znać Pana Jezusa, nie za bardzo znamy, ale Nikodem musiał poznać Pana Jezusa, a chciał Go poznać i dlatego przychodzi w nocy, przychodzi w nocy, się pyta Pana Jezusa, co mam czynić, musisz się na nowo narodzić, jeśli się na nowo narodziłeś, to możesz zrozumieć to, co ja chcę Ci poka pokazać i powiedzieć. Co się narodziło z ciała, z ciała, ciałem jest. Ale co się narodziło z ducha, duchem jest. Jeśli się narodziłeś duchowo, to duchowo chcesz postępować i żyć. A jak to w praktyce się wykonuje? Tu jest w siódmym wierszu odpowiedź. Nie dziw się, że Ci powiedziałem, musicie się na nowo narodzić. A ósmy wiersz mówi, wiat wieje dokąd chcesz. Wiat wieje. Każdy wiat w naszym życiu gdzieś nas prowadzi. Umyślimy sobie coś, to jest wiatr, tak jakiś, no idę na ryby, biorę wędkę, bo sobie umyśliłem. Jeden lubi na koniach pojeździć, jeden motorem, jeden samochodem trochę poszaleć. Każdy gdzieś tam coś myśli, a ja bym sobie tam z koleżanką czy z, z kolegami imprezę zrobił jakąś. Ale wiatr wieje dokąd chce. Wiatr to jest coś, co wychodzi z tego, czy Ty chcesz służyć Bogu, czy idziesz za byle wiatrem. Słowo Boże nam mówi e, w przepowieściach i w kaznodziei Salamona, Salamona, że wszystko na ziemi jest gonitwą za wiatrem. Gonitwą za wiatrem. Za czymś, za czym gonisz ale czy Ty gonisz za tym wiatrem dobrym? Czy byle wiatr chwytasz i płyniesz po fali tego wiatru? Ale Bóg by chciał, żebyś Ty duchowo szedł za Nim. Trzymał się duchowego wiatru. I tu Słowo Boże to nam tłumaczy. Wiatr wieje, dokąd chcesz i szum jego słyszysz, ale nie wiesz, skąd przychodzi, dokąd idzie. Tak jest z każdym, kto się narodzi z ducha. Jeśli się narodziłeś z ducha, to masz to, co ma każdy wierzący. W dzień Pięćdziesiątnicy było wylanie ducha świętego na całe ciało. Każdy wierzący jest duchowym stworzeniem. Stał się dzieckiem Bożym. Jeśli się stałeś dzieckiem Bożym, to możesz Pytać się Boga i możesz postępować według Jego woli. Według Jego woli i wyczuwać tą wolę. Nieraz postępujemy nie tak, jak byśmy chcieli. My teraz rozważamy list Piotra. Otwórzmy drugi rozdział, to Wam chciałbym coś pokazać jeszcze. List Piotra. Drugi rozdział, pier... e... drugi list Piotra, e... pierwszy rozdział i trzeci wiersz mówi tak. Boska jego moc. Boska moc to jest słabość, która powinna w nas wystąpić, bo Bóg jest mocny. A słabość taka, że my w ciele nie służymy ciałem, tylko duchowo, to ma wystąpić w nas, Obdowarowała nas wszystkich, co jest wszy wszystkim, co jest potrzebne do życia pobożności. Czy coś Ci brakuje jako wierzącemu? Jakby się każdego z Was spytał, co Ci brakuje? Nic Ci nie brakuje. Wszystko Ci Bóg darował. Ale czy Ty umiesz to wziąć? Tu jest odpowiedź. Czy Ty umiesz to wziąć? do życia pobożnego przez poznanie tego, który nas powołał przez własną chwałę i cnotę przez Jego chwałę i cnotę On nas powołał do jakiegoś dzieła do jakiego dzieła mówi nam Ewangelia idźcie, idźcie czyńcie uczniami wszystkie narody szczące w imię Pana Jezusa Chrystusa czyli <śmiech> mamy wypełniać Jego Słowo wszystko jest nam darowane, abyście przez nie stali się uczestnikami boskiej natury. Boska natura to jest duchowa natura. To jest ta natura, która my mamy, taki jeden brat już nie żyje, wasz dziadek mówił tak, moja rzecz pospolita jest tam w niebie. Nie tu na ziemi. Dobrze mówił. Czyli Nasza Ojczyzna jest w niebie. Nie na ziemi. Uniknąwszy skażenia, jakie na tym świecie pociąga za sobą pożądliwość. Wszelka pożądliwość, Pożądasz czegoś, to cię tak odciąga od duchowych spraw. Ale czy my całkowicie żyliśmy swoje życie Panu? Słowo Boże nam mówi masz umrzeć. Po to się chrzcisz, wypełniasz wolę Bożą i wchodzisz w kanony wiary przez to, że uwierzyłeś daj się ochrzcisz dałeś się ochcisz, gość się do społeczności żebyś miał społeczność z wierzącymi i z Bogiem wypełnił to, co Słowo Boże mówi czyli opowiadaj Jego śmierć jeśli opowiadasz Jego śmierć wypełniasz to i duchowo idziesz tą drogą idziesz tą drogą po to, aby wypełniać Bożą wolę i właśnie dlatego dołóżcie wszelkich starań, Piąty Wiersz mówi, uzupełniając Waszą wiarę, cnotę, cnotę, poznanie. Poznanie powściągliwością, powściągliwość wytrwaniem, wytrwanie pobożnością. Pobożność braterstwem, braterstwo miłością. Jeśli je bowiem posiadacie, one się pomnażają. A jeśli je mam zachwianie jakieś z bratem, z siostrą, czy z kimkolwiek, no to coś tu mi brakuje. To tak jakbym stanął z boku nie uczestniczę w duchowych rzeczach i w wielu innych tych rzeczach, które są tu wymienione jeśli coś popełnia mnie tak to odłączyłem się od duchowych spraw muszę z powrotem wrócić do tego miejsca aby to co mi brakuje wypełnić aby Bóg był uwielbiony we mnie w moim życiu, w moim postępowaniu zachowaniu, mowie i w czynieniu woli Bożej. Jeśli je bowiem posiadacie, one się pomnożą, to nie dopuszczam do tego, abyście byli bezużyteczni w poznaniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Jeśli poznałem Pana naszego Jezusa Chrystusa, to wrócimy teraz do tego trzeciego rozdziału Ewangelii Jana. Czy ja to rozumiem, czy nie? Odpowiedział mu Jezus, dziesiąty wiersz mówi, rzekł mu, jesteś nauczycielem w Izraelu, a tego nie wiesz. A czego on nie wiedział? Nie wiedział, co ma uczynić. Jakże się to stać może? Zaprawdę, zaprawdę, powiadam Ci, co wiemy, to mówimy i co widzieliśmy, o tym świadczymy, ale świadectwa naszego nie przyjmujecie. Co my widzimy? Jesteśmy zbudowani na w kamieniu narożnym Jezus Chrystus, fundament, nauka apostolska i proroków, a my jako budowla, wszyscy wierzący, mamy się budować w ten przybytek święty. Jeśli się budujemy w ten przybytek święty, to wszyscy jesteśmy w tym ciele Chrystusowym. Każdy jest tak ważny dla Pana Jezusa. To ja nie mogę pogardzać bratem ani siostrą. Nikim we wierze. A przede wszystkim ma miłować wszystkich ludzi, bo słowo Boże nam mówi: nie jest to sztuka miłować tego, który jest twoim bratem, ale wroga umiłować, pozyskać wroga. Ten, który był wrogiem, staje się teraz bratem twoim, się i uwierzy i przyjmie duchowo słowo Boże. To jest zadanie dla nas każdego, dla każdego jednego wierzącego. Jeśli nie wierzycie, gdy wam mówiłem o ziemskich sprawach, jakże uwierzycie, gdy wam będę mówił o niebieskich? Czyli Pan Jezus tu mówił do tego Nikodema, ale On i mówi do nas wszystkich wierzących tutaj. Słowo Bo Boże jest tak napisane, tak skonstruowane, abyśmy je przyjęli w prostocie serca. A nikt nie wstąpił do nieba, tylko ten, który wstąpił z nieba. Syn Człowieczy. I możemy tu zobaczyć, czy ktoś wstąpił do nieba, czy, czy nie. Pan Jezus przyszedł w ciele na ziemi? Tak, przyszedł. Bóg odwieczny, który założył wszechświat, który wszystko dla Niego, przez Niego zostało uczynione, On przychodzi w ciele, w Synu i przedstawia nam się. Nikt by o Bogu nic nie wiedział, gdyby Syn nie przedstawił nam Boga. A jak On nam przedstawił Boga, to mamy napisane pierwszy rozdział 18 wiersz. Bóg, Boga nikt nigdy nie widział. Jed, jed, jed, lecz jednorodzony Syn, który jest na łonie Ojca objawił go. On objawia Boga. Jeśli ufamy Słowu Bożemu, to wiemy, że weźliśmy w kanony wiary tak, że możemy być użyteczni. I Wszystko, co nam będzie potrzebne, to Bóg nas obdarzy. Jeśli wiarą się tego trzymamy, to będziemy naprawdę użyteczni. Każdy z nas, jak tu jesteśmy. Od młodych lat już Bóg błogosławieństwem obdarza w rodzinach wierzących dzieci, że mogą uczestnikami być tych rzeczy. Ja tego nie miałem. Powiem wam, że jeździłem często do Katowic. Nieraz jeździli żeśmy co tydzień z żoną albo co dwa tygodnie. Nieraz zdarzało się dłużej. Jechali żeśmy tam. Nie było dla nas trudnością jechać tam. Nie mieliśmy auta, pociągiem. Jechali żeśmy 7-8 godzin. Później żeśmy wracali, nie mogliśmy wrócić. Jakie były rzeczy, które bym Wam opowiadał w czasie powrotu, to nie mogłem zdążyć do pracy. Musieliśmy wejść pod karą groźby do pociągu, który pusty jechał, a nie mieliśmy biletu, bo nam nikt nie sprzedał biletu. Bo taki był wymóg. Takie były różne e, złe rzeczy czynione, żeby człowiek łapówkę musiał dawać konduktorowi, a my żeśmy łapówki nie dawali. Bóg się brzydzi takimi rzeczami. Jechali żeśmy. Nieraz żeśmy zapłacili kara, nieraz ktoś się zlitował nad, nad nami jakiś konduktor, który miał trochę serca i bojaźni Bożej. Ale ludzie nie mają bojaźni Bożej. Ale czy mamy się ma my, mamy się czegokolwiek bać? Nie. Jakie błogosławieństwo to przychodzi przynosiło dla nas, gdy jechali żeśmy, to ile ludzi o Słyszało Ewangelię, i na ludziom mogliśmy traktatów przekazać. I w każdym y, czasie, to byli ludzie, tacy też zdarzali się, proszę się nie odzywać, niech pan nic nie mówi. Ja se nie życzę, żeby pan mi mówił o Bogu. Wtedy się nie mówiło. Ale tak cała, cała ta jazda do Katowic przez tych, przez tych tyle godzin, żeśmy opowiadali Ewangelię ludziom. Jakie to błogosławieństwo przynosiło też. Także nie bójmy się tego wiatru, czyli tego duchowego prowadzenia, że Bóg daje nam na naszej drodze jakąś rzecz do wykonania, to wykonujmy ją. A On nie sprawi tak, że nie będziemy nieużyteczni. Będziemy użyteczni, jeśli chcemy być użyteczni, jeśli ufamy Bogu, że On nas obdarza tym, co jest nam potrzebne do życia pobożności. A nikt nie wstąpił do nieba, tylko ten, który wstąpił z nieba, syn człowieczy. My wiemy, że są teraz takie nauki, weźmy świadkowie, nie uznają Pana Jezusa jako Boga, tylko jako pierwsze stworzenie Boże. Nie uznają Ducha Świętego, a co nie ma tam, co nie ma Ducha, nie ma tam prawdy. Chodzą, stoją, pracują na elektrowni, oni stoją tam i czekają na tych, którzy tam z Ukrainy przyjechali, czy z Polski. Stoją z literaturą niby swoją i coś im wciskają. To jest bzdura. Oni w ogóle tam nie powinni wstać, ale to jest ducha antychrysta. Duch antychrysta przybiera pozwód pobożności, aby oszukiwać ludzi. Ludzie nie znają prawdy, ale przez nasze życie, przez nasze Usługę przez naszą mowę, zachowanie, ludzie mogą poznać Boga. I my mamy być świadkami. I jeśli jesteśmy świadkami, to wykonujemy Jego wolę. I musimy im powiedzieć, kto to jest ten, który, którym gardzą ludzie. A nikt nie wstąpił do nieba, tylko ten, który stąpił z nieba, Syn Człowieczy. Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak musi być wywyższony Syn Człowieczy. Jeśli ludzie nie wywyższą Pana Jezusa, jeśli my nie będziemy opowiadać Pana Jezusa, a są tacy, którzy nie opowiadają Pana Jezusa w ogóle, zaparli się Go, to jest Duch Antychrysta. I wielu ludzi dla pozoru tylko to czyni, ale my mamy to czynić ze szczerego serca. Jeśli jesteśmy dziećmi bożymi, to mamy to Wykonywać według Jego woli. I nie osądzać ludzi, zostawić ich. Nie chcą słuchać ich sprawa, ale my możemy im przekazać i mówić, i zawsze możemy mieć usta otwarte. Chyba, że on se nie życzy, trudno. Twoja wola. Wybrałeś taką drogę. Pan Jezus mówi: Ja nie przyszedłem tu sądzić świat. 16 werset. Albowiem tak Bóg umywał świat, że Syna swojego narodzonego dał, aby każdy, kto we wierzy nie zginął, ale miał żywot wieczny, bo nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził świat, lecz aby świat był przez Niego zbawiony. Jeśli świat ma być przez Niego zbawiony, to On posyła nas, abyśmy my by byli Jego świadkami i żebyśmy mówili o swoim Panu zbawicielu. o nikim innym. Ja mam Pana Zbawiciela, Ty też możesz mieć Pana Zbawiciela. Ty też możesz być przez wiarę. Śmieją się z nas, że my e, z nimi nie kradniemy, nie oszukujemy. Nie mogą tego znieść. Bez przerwy docinają nam. Nawet niektórzy nie chcą Ci podać ręki. Mam takiego szafkę ma obok mnie, to nie chce mi podać ręki. Wymawia się, Ty może Ty kałeś w ubikacji, a ja mam Ci rękę podać. A innym podaje, tylko mi nie chce podać. I takie bzdury opowiada normalnie. Bez przerwy ma jakieś aluzje co do wiary. Czy ja mu mówię, że on jest katolikiem i się wyśmiewam z niego? No ale tak jest. My wiemy, że będziemy znosić te wszystkie rzeczy, które są na tym świecie. Ale on widzi to, że coś w nim jest. On zazdrości nam tych rzeczy. I dlatego bez przerwy takie rzeczy robi. Kładzie rzuca nogi, po, kłody pod nogi, żebyś ty czasami mu zrobił to, co on tobie robi. Gadaj swoje. Ja wiem swoje. Ja wiem, na czym się opieram. Ja się opieram na wierze w Jezusa Chrystusa. Narodziłem się na nowo. Jestem dzieckiem Bożym i tego mi nikt nie może zabrać. A ty, jeśli nie chcesz, to rób sobie, co chcesz, ale kiedyś stanie przed Bogiem i zobaczymy, jak będzie wyglądał. Kto wierzy w Niego, nie będzie sądzony. I tu mamy napisane, kto wierzy w Niego, nie będzie sądzony. Ludzie sami dla siebie są sędziami. Kto zaś nie wierzy, już jest osądzony, dlatego, że nie uwierzył w imię syna Bożego. Sam wymierza sobie sąd. W niebie są tylko zbawieni darmo z łaski grzesznicy albo idziesz na ochotnika do Boga albo idziesz na ochotnika do piekła i wiemy, że są tacy, którzy na ochotnika do piekła idą i jeszcze z szyderstwem na ustach a na tym polega sąd, że światłość przyszła na świat lecz ludzie bardziej umiwali ciemność bo ich uczynki były złe każdy bowiem ktoś leczy nie nienawidzi światłości, i nie zbliża się do światłości, aby nie ujawniono jego uczynku. Lecz to postępuje zgodnie z prawdą, dąży do światłości, aby wyszło na jaw, że uczynki jego są dokonane w Bogu. Bóg dał mi prawo stać się dzieckiem Bożym? Dał. 11 wiersz e, rozdziału Ewangelii Jana mówi tak. Do swojej własności przyszedł, ale swoich go nie przyjęli. Tym zaś, którzy przyjęli, dwunasty wiersz mówi, go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego. Jeśli jestem dzieckiem Bożym, to staję na tym prawdziwym fundamencie i wiem, co mam. I trzymam się tego mocno. I nikt mi nie wyrwie tego. I nie ma, tak jak nauki, teraz niektóre... W niektórych kręgach chrześcijańskich mówią, że człowiek traci zbawienie, że jak go Bóg złapie na tym, że zgrzeszył, a on by przyszedł, to nie pójdzie do nieba. Bzdura. Masz raz na zawsze, została 10 rozdział Ewangelii, e, e, listu do Hebrajczyków, jest: Raz na zawsze złożył ofiarę, doskonała ona jest ofiara. By nie była doskonała, to stracisz zbawienie. Ale jeśli jest doskonała ofiara, to nie tracisz zbawienia. Jedna, jeden baranek, wszystkie grzechy zgładzone. Nawet te starotestamentowe tych wierzących, Pan Jezus zgładził i Adama i Ewy również. Wszystkich ludzi, którzy wiarą to przyjmują, chociaż niektórzy nie rozumią nauk bożych, ten Nikodem tego nie rozumiał jeszcze. Bo mu przekazywali rzeczy takie, które e, po prostu przybierały pozór pobożności. Ale z wiarą nieraz, nie zawsze ma to wspólnego. Wy zachowujecie słowo tylko na ustach, ale sercem do niego nie przygnęliście. Jeśli przymgnęłem sercem do słowa Bożego i oddałem serce Panu Jezusowi, to tu Święty mieszka w Twoim sercu i służysz Bogu i wykonujesz Jego wolę według tego, co mogliśmy śpiewać w tej pieśni, że Duch może nas pobudzić i Duch może nam, Słowo Boże, otwierać przed nami, bo Bóg nam dał zrozumienie. I dlatego Bóg pokazuje, Nikodem mówi, że może świadczyć teraz o mnie. Teraz możesz być naprawdę użytecznym i pójdziesz według tego wiatru duchowego i duchowo będziesz rozsądzał te rzeczy. Słowo Boże nam mówi też zwróć serce do rozumu. Jeśli sercem przyjęłeś Pana Jezusa, to rozumna Twoja ma być mowa. Według myśli Słowa Bożego, nie według jakichś rzeczy, które są spaczone. A, każde słowo, a, a każdy jest odpowiedzialny przed Bogiem. Nie ma takiego, który by nie był odpowiedzialny. Dzisiaj czytali, żeśmy z Jana 22 yy, rozdział 18 wiersz mówi nam tak, co do mnie, to świadczę każdemu, który słucha słów proroctwa tej księgi, jeśli ktoś do, dołoży coś do nich, dołoży mu Bóg plak opisanych w tej księdze. Bóg mu dołoży opisanych plak tej księdze. A jeśli ktoś ujmie coś złe, ze słów tej księgi, proroctwo ujmie Bóg z działu jego drzewa żywota i ze świętego miasta opisanego w tej księdze. Czyli nic nie możemy dołożyć, ani nic nie ująć. Mamy to przedstawiać tak, jak Słowo Boże mówi w liście Piotra. Ludzie pędzeni Duchem Świętym wykładają Słowo według woli Bożej. Duchowo je wykładają. Nie według rozumu i według jakichś nauk ludzkich, tylko według woli Bożej. I tak jak Duch chce i tak to powinno być w naszym życiu. Nie możesz wyłączyć rozumu. Przykład jest taki, gdy e, modlili się w, w pierwszym liście do Koryntian na językach, to oni się popisywali. Oni się e, chlubili darem, że ma dar mówienia duchem i mówili na językach, ale nie było tego, który wykładał. A apostoł Paweł mówi: jeśli chcesz tak czynić to niech będzie ten, który wykłada jeśli nie, to zamknij usta bo ja wolę powiedzieć dwa, trzy słowa, ale zrozumiałe a nie jakieś rzeczy mówić, które słuchacze nie rozumią dlatego słowo Boże nie jest trudne, ono jest proste jeśli duchowo jest wykładane Zaczął czytać ten trzeci rozdział Ewangelii Jana i doszedłem do czwartego wersetu, gdzie Nikodem staje nad tą całą trudną sprawą, jak to się można na nowo narodzić. Przypomniała mi się taka historia. Ja już kiedyś ją opowiedziałem, ale postaram się jeszcze raz ją opowiedzieć. Ona tak fajnie to obrazuje. Był pewien mały chłopiec, który chodził do szkoły regularnie chodził do szkoły obok takiego dużego stawu. I pewnego dnia, gdy nadeszła zima, stało się tak, że yy, cała ta, cały ten staw pokrył się lodem. Tato mu bardzo wyraźnie mówił, synu pamiętaj, abyś po tym stawie nie biegał, jak będzie ten lód, bo ten lód się może załamać i możesz wpaść do tego lodu. Znaczy pod ten lód możesz wpaść i utoniesz ale gdy ten tak chłopiec szedł tą drogą, patrzył na ten staw, zobaczył, że naprawdę jest gruby ten lód, stwierdził, że fajnie by było się poślizgać na tym lodzie. No i postawił tą swoją teczkę, torbę i wszedł na ten lód, chciał się ślizgać. I chwilę, tak też to trwało, niestety lód się załamał i wpadł pod ten lód. I w tym czasie przychodził pewien stary listonusz. Który gdy zobaczył, że ten chłopiec wpadł, szybko, bardzo ile tylko miał tej siły pobiegł i uratował tego chłopca. Chłopiec bardzo długo musiał leżeć w łóżku. Bo chorował bardzo mocno. Tato mu nie robił żadnych wyrzutów. Troszczył się o niego. Aż pewnego dnia, gdy nabrał siły, wziął go za rękę i poprowadził go na cmentarz. I powiedział tak. Ten istotność musiał za Ciebie życie swoje oddać, abyś Ty przeżył. Ten chłopiec rozumiał to, że gdyby nie ten listonosz, to on by umarł. Zostało mu nowe życie. Dzisiaj to jest jako nam na nowo przedstawiane w tej Ewangelii na trzecim rozdziale. Ten y, nasz Pan musiał za Ciebie i za mnie oddać swoje życie. Ta wartość ofiary Chrystusa jest bardzo duża, jest bardzo wymowna. Chciałbym, abyśmy sobie zdali z tego sprawę, że Bóg chce, abyśmy byli takim czystym naczyniem. Wyobraźcie sobie, że teraz który z nas by dostał taki, taką szklaneczkę, kubek, gdzie żeśmy akurat dopiero co może nawóz albo bardzo brudne rzeczy w tym tego nalewali jest aż taka ociapana, cała brudna ta szklanka. Kto z was by się z tej szklanki napił? W dzisiejszej dobie bieda by była, żeby ktokolwiek w tym momencie sięgnął. Ale że ona jest czysta, woda w niej też jest czysta z łaski Bożej, chcemy się z niej napić. Łazasz, gdy stał, gdy go nasz Pan wzbudził martwych stała się niesamowita rzecz. Zwróćcie uwagę, gdy on z martwych stał czy został zbudzony można powiedzieć, stało się coś niesamowitego, coś nienormalnego. Człowiek, który umarł, cztery dni leżał w grobie, został zmartwychwzbudzony i tak ty zostałeś zmartwychwzbudzony i ja zostałem zmartwychwzbudzony. Jakie życie teraz ma być moje? Jakim chcesz być naczyniem? To ciebie zależy i ode mnie. Czy chcesz być takim czystym naczyniem, jak teraz ten kubeczek? Czy chcesz być naczyniem, które nie będzie do szlachetnych rzeczy? To jest nasza codzienna decyzja. Czy chcesz z tego źródła czerpać? Przeczytamy tak na koniec tego jeden werset już psalmu 32. Psalm 32. Przeczytamy ósmy werset. Pouczę Ciebie i wskażę ci drogę, którą masz iść. Będę ci służył radą, a oko moje spocznie na tobie. Kochani, każdy z nas był w śmierci. Nie było dla nas nadziei. Bóg podarował nam tą nadzieję w kim? W Chrystusie, który musiał za ciebie umrzeć, abyś mógł żyć. Ten chłopiec, on się w pełni zdał z tego sprawy, że gdyby ten listonosz go nie uratował, on by zmarł już, już by nie rósł. A więc teraz to sobie zdajmy z tego, w tym momencie zdajmy sobie sprawę z tego, że ten Chrystus za Ciebie i za mnie musiał umrzeć. Dlatego też dzisiaj rano, żeśmy przystanęli, aby znowu zachwycić się tą Jego miłością, aby Go uwielbić. A więc czyste naczynie, ono jest tym naczyniem, które może oddać chwałę Bogu. Codziennie starajmy się Abyśmy byli tymi, którzy chcemy świadomie być codziennie czystymi naczyniami, którzy rezygnują z drogi złej, gdzie wchodzimy na tą drogę Bożą, bo on jest droga, prawda i życie. I mówi, jak tutaj czytamy, pouczę Cię i wskażę Ci drogę, którą masz iść. Będę Ci służył radą, a oko moje spocznie na Tobie. Niech tak też i Bóg da każdemu z nas takiej łaski, aby nasze decyzje Mogły być takie jak Nikodema, który bardzo mocno się wahał. Miał ugruntowaną, też można powiedzieć, swoją wiedzę. Ale szukał i znalazł. Ten łazarz, którego mogliśmy wymienić, on też jest takim żywym świadectwem, żeby umarły, a ożył i stał się świadectwem. A więc jeśli ożyłeś, żyjesz, żyjesz bądź tym światełkiem, takim wyraźnym, czytelnym światłem, dla naszego Pana, aby On był uwielbiony przez to, że jesteśmy naczyniami czystymi. Mamy jeszcze chwilę czasu. chciałem jeszcze wykorzystać ten Czas ze Słowem Bożym. Jakaż to jest wielka łaska właśnie, jak brat powiedział, żebyśmy byli takimi naczyniami czystymi. I to jest piękne, że właśnie ten dostojnik żydowski, ten Nikodem, zapragnął widzieć Jezusa. Może uczynił to w nocy z bojaźni przed Żydami, ale to uczynił. Zauważmy z tego rozdziału jedną ważną lekcję. W dziesiątym wierszu jest nawet powiedziane, że Pan Jezus powiedział do niego Jesteś nauczycielem w Izraelu, a tego nie wiesz? To jest pewna lekcja, która skierowana jest bezpośrednio do Nikodema. Ten, który był nauczycielem, ten, który pouczał lud, ten, który był faryzeuszem, ten, który powiedział, powinien wiedzieć, co to jest nowonarodzenie, tego nie wiedział. Czy jest w Starym Testamencie napisane coś, co mówi o nowonarodzeniu? Jeżeli byśmy się doszukiwali takiego sprecyzowanego miejsca, które mówi o nowonarodzeniu człowieka w Starym Testamencie, to byśmy musieli powiedzieć, że takie miejsce jest. W księdze Ezechiela możemy sobie otworzyć jedno miejsce, gdzie jest mowa o nowonarodzeniu, o którym Nikodem nie wiedział. 36. rozdział księgi Ezechiela. Przeczytam dwa wiersze, 25. i dwudziesty szósty. I dwudziesty siódmy początek. I pokropię Was czystą wodą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 dam do wnętrza waszego i uczynię, że będziecie postępować według moich przykazań, moich praw, będziecie przestrzegać i wykonywać je. A więc mówiliśmy coś o Duchu Świętym. Duch Święty to jest bardzo interesujący nas wierzących temat. Podobny jest tutaj do wiatru, który przychodzi skądś, ale nie wiemy dokładnie, czy w kimś jest. Tą rzecz wie Bóg. Tak jak wiatr. Możemy go słyszeć, ale nie możemy go widzieć. To jest ważna zasada jeszcze dzisiaj. Ducha Świętego Możemy odczuwać, ale nie możemy go widzieć. W Pierwszy dzień, kiedy Duch Święty stąpił w dziejach apostolskich, w drugim rozdziale, kiedy wszyscy byli zebrani drugi rozdział, drugi wiersz, powstał nagle szum jakby wiejącego gwałtownego wiatru. Ten szum znowu miał za zadanie wprowadzić pomiędzy ten lud Boży, tego Ducha Świętego, aby w nich zamieszkał i na nich osiadł. I tak się stało. Od tego momentu zawiązało się zgromadzenie, ale tutaj jest mowa o nowonarodzeniu i o tym, żeby ten Nikodem mógł zrozumieć, co to rzeczywiście jest. Że ta lekcja która go ominęła. Może dzisiaj byśmy mogli powiedzieć dzieci chodzą do szkoły, ale nie są na wszystkich lekcjach. Jeżeli nie będą na podstawowych lekcjach z jakiegoś ważnego przedmiotu, nie będą potrafili zrozumieć następnych, kolejnych lekcji, bo ta pierwsza na przykład ich ominęła. I tutaj, jeżeli kogoś ominie ta lekcja, to nigdy w życiu Później nie będzie zdolny czegokolwiek się nauczyć. I tutaj Pan Jezus używa wielkiej miłości względem tego Nikodema. Znowu pokazuje mu po pierwsze, że jeżeli wiesz o tym, że twoje serce było kamienne, to teraz tylko Bóg może sprawić, Cud, że Twoje serce stanie się mięsiste. To nie jest moja zasługa, ani Twoja. To tylko Twoja szczerość i miłość do Boga, który potrafi zmienić Twoje serce. On to potrafi. Popatrzcie, co wcześniej Pan Jezus powiedział do tych faryzeuszów, przebiegłych ludzi, którzy atakowali Pana Jezusa. To drugi rozdział, 24 wiersz. Pan Jezus mówi tak, ale sam Jezus nie miał do nich zaufania, bo przejrzał wszystkich i od nikogo nie potrzebował świadectwa o człowieku, sam bowiem wiedział, co było w człowieku. Tu jest obraz, że Pan Jezus jest Bogiem i wie i zna każdego człowieka. To jest piękna rzecz, że Pan Jezus zna Ciebie, i znam nie. Jeżeli tą świadomość mamy, to zaczyna odkrywać się nam świat, w którym Dziecko Boże rzeczywiście żyje. Po pierwsze, oddala się świat rzeczy materialnych, a przybliża się świat rzeczy niewidzialnych. Przez oczy duchowe, przez serce mięsiste zaczynamy widzieć rzeczy, które są głęboko skryte, i duchowo otwierają się nam. Zrozumieliśmy, że byliśmy w totalnej śmierci. I to samo Pan Jezus mówi do Nikodema, mówiąc mu o tej przypowieści o wężu, który musi być wywyższony. Lud zgrzeszył i potrzebował wybawienia. Pan wysłał jadowite węże na nich, żeby ich kąsały, i żeby umierali wszyscy, którzy zostali ukąszeni. Ale kiedy zaczęli się odwracać od swoich nieprawości, Mojżesz uczynił na drzewcu węża. I każdy, kto z wiarą spojrzał na tego węża, mógł być uratowany. I również Nikodem był ukąszony przez tego węża. Przez grzech. Wszyscy byliśmy ukąszeni przez tego węża. Dotknął nas grzech. Leżeliśmy w śmierci i teraz Musieliśmy spojrzeć na wywyższonego tego węża, który jest obrazem na Chrystusa. Jeżeli ktoś spojrzał z wiarą, został uleczony. I byli tacy, którzy zostali uleczeni, i byli tacy, którzy nie chcieli spojrzeć. Dlatego Bóg wywyższył swojego Syna na krzyżu Golgoty. I każdy, kto spojrzał na ten krzyż z wiarą, z przejęciem, i ze zrozumieniem swojej złej, grzesznej natury zrozumiał, że potrzebuje Wybawiciela. Potrzebuje czego? Potrzebuje serca mięsistego. I teraz Bóg daje tobie. To nie ja, to nie brat, siostra może coś dać. To jedynie da Bóg. Da do twojego serca ducha, który zapragnie życia z Chrystusem. I z wnętrza tego serca jedynie wtedy może popłynąć źródło wody żywej. Dlatego ten czas, który jest powiedziany w 36 rozdziale, jest już mówiony proroczo odnośnie Izraela. I dotyczył Izraela, który przegapił tą cenną lekcję. I to świadectwo dał Nikodem. Ta rzecz dopiero spełni się w tysiącletnim królestwie, kiedy rzeczywiście tą rzecz w nowym przymierzu, które zawarł z Izraelem, Bóg to im da. Bóg włoży w nich nowe serce, da im nowego ducha do ich wnętrza i to będzie mogło się stać. Lud izraelski oddalał się. Był to moment, kiedy nie chciał już słuchać proroków, kiedy nie chciał już słuchać tego, co mówił Bóg i rzeczywiście spełniło to się, bo przyszedł Chrystus do swojej własności. Pierwszy rozdział mówi o tym, ale go nie przyjęli, odrzucili. I te rozdziały wyraźnie pokazują proroczo, w pierwszej fazie odnośnie myśli Izraela, a potem w drugiej fazie te myśli wchodzą na teren tych, którzy uwierzyli dzięki temu kosztownemu dziełu, przez zrozumienie, czym jest grzech, co uczynił grzech we mnie, jaką szkodę poniosłem przez grzech, i potrzebowałem Wybawiciela. Dlatego Bóg z łaski swojej jeszcze raz temu Nikodemu tą rzecz opowiedział. Kiedy Nikodem zaczął zaliczać się do ludzi, którzy zaczynają się zastanawiać nad Słowem Bożym, to mógł parę rozdziałów później stanąć w jego obronie. Ale jeżeli widzimy Go w Jego obronie, to jeszcze nie świadczyło o tym, że wyszedł z pomiędzy nich, aby całkowicie przyłączyć się do Chrystusa i pójść za Nim. Ale jest to ważna lekcja, która pokazuje nam, którzy umarliśmy, może przeczytamy jeden cenny, może z listu do Kolosan, jest miejsce, które pokazuje nam yy, że kiedy umarliśmy, my z Chrystusem zaczęliśmy być całkowicie innymi stworzeniami. Trzeci rozdział od pierwszego wiersza. A tak, jeśli wzbudzeni z Chrystusem tego, co w górze szukajcie,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 są efektem nowonarodzenia. Wzbudzenie razem z Chrystusem. Od tego momentu rozpoczął się czas niespoglądania na ziemię, bo zobaczcie, pierwsze spojrzenie na tego węża jadowitego, którym był Chrystus, od tego momentu szczerze po raz pierwszy człowiek spojrzał w górę. I od tego momentu zaczyna się zmieniać jego nowy czas, jego nowe, nowy człowiek, który dał mu Bóg. Drugi wiersz mówi o tym, co w górze myślcie, nie o tym, co na ziemi. Nie wracajcie nigdy już na tą przeklętą ziemię. Ta przeklęta ziemia rodzi dalej tylko grzech, smutek, zawiść, zazdrość i tak dalej, byśmy mogli wszystkie rzeczy powiedzieć. To rodzi ziemia. Natomiast myślcie o tym, co jest w górze. To jest usposobienie duchowego, nowego człowieka, który spojrzał w górę, który zobaczył, że w górze jest Chrystus, w górze jest czystość. Jak brat tu powiedział, pragnieniem moim jest te... Napicie się z tej czystej szklanki, tej czystej wody, tego czystego napoju, które tylko od Chrystusa pochodzi. Żebym nie pominął w swoim życiu żadnej lekcji, która jest dana mi od Chrystusa. Żebym nie był w nieświadomości i biegu, który dał mi Chrystus w moim życiu. To jest właśnie to, że mogę powiedzieć dzisiaj. Umarliście bowiem. Czy ja osobiście umarłem? Jeśli tak, to będzie pewna rzecz. Człowiek, który umarł, jest bardzo podobny do człowieka, który śpi. Ale człowiek, który umarł, różni się od tego, który śpi. Choćbyśmy mogli z daleka oglądać człowieka, który leży na ławce i powiedzieli, byśmy umarł. Ale kiedy byśmy podeszli do niego, przesłuchalibyśmy się, może byśmy usłyszeli, że oddycha. Jakbyśmy go dotknęli, to byśmy może zobaczyli, że się ruszy. Może jakbyśmy mu podłożyli coś pod nos, to może by zareagował na ten zapach. I to wszystko by było obrazem na to, że on reaguje na te rzeczy. Żyje. Ale tu chodzi nie o martwe rzeczy. Nie chodzi o człowieka, który na chwilę tylko usnął, tylko chodzi o człowieka, który nie żyje dla tego świata, który umarł, naprawdę umarł dla tego świata i dla wszystkich rzeczy materialnych. Kiedy umrze człowiek dla tych rzeczy, to wtedy potrafi się poruszać pomiędzy tymi rzeczami, ale one go już nigdy nie poruszą do tego, żeby pobudzić się w kierunku grzechu. Ale wiemy o tym, że nigdy nie możemy się zarzec, że nie zgrzeszymy. Bo wszyscy obok nowego człowieka, który dąży, żeby żyć z Chrystusem w górze, ma starego człowieka, starą naturę, złą naturę, która jest zawsze podatna na grzech, na zło, na złość, na wrogość na złe rzeczy. Dlatego my możemy widzieć, mając tą nową naturę, spoglądamy w górę i zaczynamy myśleć nie o tym, co na ziemi, ale o tym, co w górze. I tylko teraz ta chwila jeszcze, o czym my tak naprawdę dzisiaj w naszym życiu najwięcej myślimy. Czy o swojej przyszłości, czy o swoich zabiegach, czy o swoich problemach, czy o wszystkim, co jest Twoje. Myślę, że modlitwy, które zanosimy do Pana, są chwilą naszych przemyśleń. I jest piękny przykład w Słowie Bożym, może nie jeden, ale teraz przychodzi mi jedna myśl. Król Salomon na początku modlił się. I ta modlitwa spodobała się Bogu. I Bóg za tą modlitwę wynagrodził Salomona. Wszystkim innym, czego, o co on nie prosił. I teraz taka krótka myśl dla nas. Jeżeli my, naszymi myślami utopimy się w górze z Chrystusem, a to jest Słowo Boże, to te myśli stają się czyste. Nasze myślenie staje się inne. Nasze myślenie staje się wiarygodne, bo jest potwierdzone przez Słowo Boże. I ono nas oczyszcza. I ono nas stawia czystymi przed Chrystusem, byśmy mogli wkrótce myśleć tak jak Chrystus. Max Billeter podał taki przykład, że kiedy zaczął się ktoś uczyć na przykład języka obcego, to kiedy poznał pierwszych słów parę, to mówił już tymi słowami, ale myślał swoim językiem. Ale jak ktoś już poznał język i wyjechał za granicę i przebywał pomiędzy tym ludem, który mówił tym językiem i zaczął tam żyć z tymi ludźmi w tym języku, to już zaczął myśleć też tym językiem i to jest taki mały obraz który pokazuje nam wyraźnie że jeżeli będziemy zajmować się Słowem Bożym i Jego myślami i Jego głębią i Jego zasadami i będziemy przebywać zanurzeni w Chrystusie to będziemy myśleć tak jak Chrystus i to Chrystus da nam rozwiązanie do wszystkich spraw do wszystkich zadań które stoją w nasze, na naszej drodze bo Pan jest kosztowny i wspaniały. Dlatego musimy zawsze sobie zadać takie pytanie. Jakież bogactwo skierowało mnie do tego, że zanurzyłem się w Chrystusie? Apostoł Paweł powiedział to prosto. Wszystko, co na ziemi, uznałem za śmiecie. A wszystko, co w Chrystusie, uznałem za zysk. I dlatego, jeżeli nas pobudza ta myśl, pobudza nas, ta zasada, to zdążamy do Chrystusa, który mówi na przykład w drugim rozdziale drugi wiersz w miłości zdążali do wszelkiego bogactwa, pełnego zrozumienia, do poznania tajemnicy Bożej, to jest Chrystusa. Chrystus jest tajemnicą, ale kiedy się ktoś w nim zanurzy i rozmiłuje, jest prawdziwie szczęśliwy.